Cześć, yy, oglądacie 314wo.pl, to taki rebus, czyli 314 to pi, wo to wo, piwo.pl. Ale 314wo.pl oczywiście. Ja się nazywam Bartek Staniszewski, ważę piwo w domu. Przepraszam, bo taki włos będzie w obiektywie. O, już, Ważę piwo w domu, yy, a potem je wypijam. No i właśnie dzisiaj jest taki moment, w tym momencie, gdzie w tym momencie jest ten moment, kiedy ja właśnie piwo wypiję. Tutaj mam dwie butelki piwa z 36. warki. To było piwo prosty zasyp, proste chmielenie, a atrakcją tego piwa były owoce. W jednej butelce mam piwo malinowe, czyli na cichą fermentację dodano były maliny. W drugiej butelce mam wiśniowe. No i teraz spróbuję, zobaczę jak te piwa wyglądają. Przyznam szczerze, że ja już je próbowałem. Już w zasadzie nie raz, więc wiem jak one smakują, wiem jak się prezentują. Ale będę udawał, że to jest pierwszy raz i spróbuję je tutaj ocenić w bardzo kulawy sposób, bo w ocenie piwa nie jestem dobry. Szczególnie, szczególnie w tych takich węchowych rzeczach. No ale dobrze, spróbujmy. Chociaż. No spróbujmy, tak. Jak widać nie ma naklejek. No cóż, nie zawsze mi się chce, nie zawsze jestem w stanie je zrobić. Otwieram piwo malinowe. O no, jak widać. O! Proszę, proszę. Pięknie się wzburzyło. Teraz z podłogi powycieram. No to nie jest na pewno coś z czego można być dumnym takie, tak, takie piwo, które samo, y, samo się nalewa, trochę to potrwa teraz, nalewanie wymaga cierpliwości, ponieważ piana sama y, się nalewa, natomiast y, przesunę to na środek, żeby było widać. Jak widać jest, no, kolor jest bardzo ładny, taki jak właśnie chciałem, żeby był czerwony, czerwone piwo, malinowe. Uniósł się, bardzo pachnie malinami, nawet nie, nie muszę tam wkładać nosa do tego kieliszka, bo te maliny czuć y, aż tutaj. Y, no, ponieważ to nie jest pierwsze to piwo, które piję, więc mogę powiedzieć, że wcześniejsze mi tak nie nie uchodziły albo przynajmniej nie tak bardzo troszkę się podnosiły i, i zdążałem spokojnie sobie nalać a tutaj widać że może z czasem to się zmienia a może to jest a może to jest taka szczególna butelka albo tamta była szczególna tamte były szczególne że nie wylewały się boli ręka tego nalewania. To wiśniowego na razie nie otwieram, bo na dwie ręce bym musiał tak pilnować, także najpierw muszę cierpliwie poczekać na to malinowe, aż ono, aż ono się po prostu wypieni do szklanki. Chyba już. No i wiśniowe. Wiśniowe jest spokojne. Nie wychodzi. Jeszcze lepsza. Jeszcze lepszy ten kolor. Po prostu wiśniowy jak widać. Zatkam. I tam też sobie Dobra. No i, i co? Co my tu mamy? Jak widać, wygląd jest atrakcyjny ze względu na tą czerwień. P tutaj piana się już zaczyna łączyć w większe struktury, więc bąbelki już nie są tak atrakcyjne. Tu jest bardzo ładna drobno-pęcherzykowa piana. Nawet widać. O! Śmiesznie. Jak ona jest gęsta, że, że jest pod skosem w tej chwili i tak została. Także wygląd obu piw mi się podoba. Bardzo piękne, bo są po prostu no, czerwone, mamy trochę wyturput. Czerwone, czyli takie oryginalne. No to spróbujmy tego wiśniowego. Ja już widzieliście, że spróbowałem. więc mm. Super malinowy zapach. E, orzeźwiające, kwaskowe. Taka fajna goryczka owocowa. E, bo ono było chmielone. Może nie za dużo, ale troszkę było. E, piana, jak widać, jest e, trwała. Choć nie jest już tak piękna. Maliny przede wszystkim w aromacie. W smaku bardziej tak trudno do określenia, przynajmniej dla mnie, jakie to są owoce. No dobra, zobaczmy tą wiśnię. Nie czuję nic zbyt intensywnego. Może schowało się pod pianą. No, ale, ale trochę, trochę czuć jakiś. Taki kwaśny zapach, nie wiem. Hmm. No. Bardzo jestem zaskoczony, bo ja to piwo piłem yy. I zresztą podejrzewałem ja o popsucie już, już na etapie przelewania w butelki. Było po prostu niedobre. Był zapach, może, nie no, wiśnie na pewno. Zapach był y, rozpuszczalnika, y, octowy. W smaku było, no, kwaśne, nie do wytrzymania. I to takim kwasem, bym powiedział, zepsutym. A w tej chwili... Nie wiem, no wyjątkowa butelka, ale przecież to piwo, jeśli trafiło, ono już było na, na etapie przelewania, było niedobre, więc ono wszędzie trafiło takie same. Takie samo, a tutaj no świetne, naprawdę, jestem, jestem zaskoczony, bo myślałem, że powiem o, o jego wadach i że trzeba je wylać, a ja je w tej chwili bardzo chętnie ze smakiem dokończę, bo jest naprawdę świetne. Jest wytrawne, orzeźwiające. A piłem to malinowe ze smakiem, wiśniowego zostało mi sporo, bo, bo było niedobre. Nawet myślałem, że je wyleję, albo ewentualnie, jako że jest kwaśne, to może będę blendował z czymś, yy, no po prostu spisane na straty generalnie. A w tej chwili? Bardzo dobre orzeźwiający napój. Yy. Niewielką zawartością alkoholu. Świetne, naprawdę kwaskowe, ale nie kwaśne, nie zepsute. Nie wiem, może mi się trafiła do tej degustacji jakaś wyjątkowa butelka. No, naprawdę jestem, jestem zaskoczony, no bo naprawdę się, no nie, nie to, że się spodziewałem, tylko ja to piwo piłem i ono było niedobre, no, Trudno było dokończyć butelkę. No cóż, no, niespodzianka, niespodzianka, ale na plus, no 13 y, sierpnia, więc 13, co prawda wtorek, y, okazał się nie być takim całkiem pe pechowy. Maliny po prostu w aromacie bardziej wodniste. To jest ta sama warka przecież, no, ale y, to piwo jest bardziej wodniste, takie mniej ciała ma jakby co... Nie powinno, mieć, nie powinno mieć miejsca, bo to jest ta samowarka. Tylko na cichą były dodane owoce, a tak to wszystko jest to samo. Mm. W tej chwili poczułem tutaj w tym piwie bardzo wiśnie. No cóż, naprawdę, naprawdę się cieszę, naprawdę jestem zadowolony. Wasze zdrowie <grym> obiema, obiema tymi obiema tymi pokalami, oboma, oboma kielichami wznoszę. No, cieszę się, że go nie wylałem, bo naprawdę byłem, byłem już właściwie przekonany o tym, że, że trzeba. No, Nikt mi nie zagwarantuje, że kolejne butelki nie są jakieś trefne. Przepraszam, tak jak dotychczasowe zresztą były. Bardzo orzeźwiające, oba świetnie musu musujące, no wiśniowe jest lepsze, no. trwała piana, wciąż drobno pęcherzykowa i bardzo ładna mimo że w tej chwili jest już śladowa bardzo bardzo niska. Jestem bardzo bardzo zaskoczony, ale pozytywnie. No tak, jeszcze podsumowując, tak już naprawdę ostatecznie, oba piwa bardzo dobre, bardzo, y, bardzo fajne, letnie takie, y, świetne, no naprawdę oba świetne, no malinowa, jak widać było y, słabo się nalewa, no bo, znaczy wręcz przeciwnie, nawet można by było powiedzieć, że się nalewa świetnie, bo samo wychodzi, samo chce, y, woła, wypij mnie, zrób to natychmiast. Nalewaj mnie szybko do szklanki. Do dużej, do dużej, jak największej, bo wyjdę z siebie. Tak, tak mówi Malinowe. Wiśniowe. Jest dużo bardziej stanowane, ale. No jest lepsze, no. No lepsze, lepsze. A miało być gorsze, miało być popsute, miało być niedobre. Super. Także do zobaczenia w następnych warkach, w następnych filmach. Yy... Wasze zdrowie.